winy, 32 tygodnia 2015 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski i jest tutaj ze mną Marek Mazurkiewicz. Witam. I jest również Krzyż, Wojciech Pędzich w Gdańsku. Halo, halo. Dzień dobry. Na dzisiaj Dzień gorąco, jestem. gorąco. Upał U Ciebie ile stopni, Wojtek? Nad morzem? No, oknie, za oknem temperatura równa temperaturze ludzkiego ciała. 36,6. <głos> I zdrowego ciała, czy takiego zasłabieniem, czy z gorączką, bo już niedługo gorączka nas czeka. U nas jest gorączka, 37. Stan podgorączkowy. E, mamy lato w pełni, e, odbija się to też na, e, na informacjach, które wam przekazujemy. Będzie mniej, ale ciekawe zapewne. E, pierwsza to wywiad z Lilią Tretikow, z Lilą Tretikow w gazecie wyborczej się ukazał. No Lila Tretikow była już tutaj jakiś czas temu, to było z miesiąc temu, relacjonowaliśmy to, to wydarzenie, mówiliśmy o tym, co się działo. Dla Wikiradia też jest wywiad w przygotowaniu, czyli widać, że ten cykl wydawniczy wcale nie jest taki długi w gazecie wyborczej, jakby się okazywało. No, wymaga pewnie autoryzacji, różnych zabiegów tak, żeby, żeby ten artykuł był no, taki, jak powinien być. No i właśnie, i jak ty odbierasz? Czytałeś ten artykuł, Wajtek? Nie, przyznam się, że, że w jakimś tam napłoku rzeczy zawodowych i pozazawodowych zapoznałem się z nim, no oczywiście zapoznałem się też z, z komentarzami, które są. Yy, I w jedną i w drugą stronę. Mam wrażenie, że komentarze są jak to, przerażające. Jak to, jak to Wikipedia, tak? Komentarzy przerażające? Nie wmębiałem się w to mocno, no, ale no tak, no, no pokazuje, że, że jest, stoi za nami, stoi za naszym ruchem i, i wspiera. Pokazuje, pokazuje fajne, fajne obrazki, fajne, e, fajne epizody, tak jak na przykład student, który przesłał na, dla, dla fundacji 3 dolary, dosłownie bodajże, e, i, i podziękował za to, za to, co fundacja robi, za to, co robią jej wolontariusze. Za, za to coś, co mu się przydaje w, w, w życiu na uczelni. No bo to jest coś takiego, co zaskakuje. Wydaje się, że 3 dolary dla każdego użytkownika w Wikipedii to nie, byłoby, nie byłby wydatek, tylko jest to jednak bariera, żeby to zapłacić. Tak, bo... nie mamy jeszcze dobrych mechanizmów do płacenia. No właśnie nie wydaje się, żeby, żeby ktoś nie chciał zapłacić na przykład jednego dolara, prawda? Czy, czy jednej złotówki, czy pięciu złotych, tylko nie ma tego jak zrobić, bo więcej czasu się na to poświęca i więcej ten czas kosztuje, niż, niż to, to jest warte. No ale to chyba, to chyba się to jest, zmieni. No, Wikimedia Polska na przykład już dostaje się, do, dostawaliśmy, dostajemy jakieś płatności na przykład Paypalem, który jest e, dosyć łatwy, o wiele łatwiejszy niż, mhm. e, niż wypisywanie przelewów, szukanie kont, szukanie numerów kont, logowanie się do banków i tak dalej. No, właśnie. w świecie takich mikropłatności, płatności elektronicznych, właśnie takich alternatywnych kont typu, typu PayPal jest to coraz łatwiejsze, jest to coraz bardziej możliwe. No daj Boże, żeby to jak najszybciej było jeszcze łatwiejsze, bo wtedy będzie to rzeczywiście jakaś metoda finansowania treści, które, których internauci potrzebują i których chcą, prawda? No Wikipedia na pewno tutaj będzie jedną z ważniejszych takich... No może z drugiej strony internauci czasami nie doceniają tego, że, że no Wikipedia jest darmowa, tak? Nie ma, nie, ma, nie ma żadnych opłat konieczności rejestrowania konta, żeby ją czytać. A więc ta darmowość może jest zbyt szeroko pojmowana i może czasami nie myśli się o tym, że to nie jest bezpłatna. To znaczy, trzeba serwery, tak, trzeba tak. modernizować te serwery, zwiększać ich wydajność, bo, bo jest tego coraz więcej. Każda edycja, nawet wycofana, ona nie zmniejsza ilości informacji na serwerach, bo serwery przechowują całą historię. Nawet usuniętych edycji, usuniętych plików, które bywają duże. Tak, i trzeba zapłacić i ludzi, i serwery, i prąd, który te serwery pobierają, i te grube kable, którymi ta informacja wpłynie. No tak. No tutaj w tym wywiadzie powraca temat ten, o którym mówiliśmy tydzień temu, czyli tych dwóch krzywych zbiegających się szybko, to znaczy użytkowników komputerów stacjonarnych i użytkowników urządzeń mobilnych, to znaczy liczba użytkowników urządzeń mobilnych gwałtownie rośnie, natomiast liczba użytkowników komputerów stacjonarnych gwałtownie maleje. I to samo się dzieje z edycjami w Wikipedii i, i z oglądalnością. I Lila o tym mówi tutaj właśnie, że, że jest aplikacja już na Androida, którą można sobie pobrać bezpłatnie. No, z moich ocen to niestety nie wygląda ona tak jak powinna, to znaczy działa kulawo bardzo i to... Była mowa o tym, że jest, a nie, że jest doskonała. No, no tutaj cały czas udoskonalamy, tak tak, tak mówi Lila. programistycznych narzędzi i pomysłów fundacji. No właśnie, Lila pisze, że cały czas udoskonalamy, a ja od roku właściwie nie widzę żadnej zmiany w tej, w tej aplikacji. Na commons nadal nie mogę wrzucić zdjęcia przez inną aplikację do commons. Ciągle tam coś nie działa. Także nie wiem, jakie, jakie to są działania. Tak nie troszkę czy... przypomina mi to troszeczkę yy, sytuację wojen przeglądarkowych z późnych lat 90. i początków XXI wieku, gdzie. Strony inaczej się zachowały na różnych przeglądarkach. No i wtedy wszelkie działania organizacji World Wide Web Consortium, która, która standaryzuje, która nakłania do stosowania standardów, publikuje, publikuje różne wytyczne, żeby, żeby, żeby ten internet czytał się tak samo na każdym komputerze, czy to będzie szeroki ekran, czy, czy o standardowych, mhm. klasycznych proporcjach 3 do 4. W tym momencie mamy troszeczkę to samo, bo mamy te trzy wiodące systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych niby, bo jest Windows mobilny, jest Apple, iOS i Android, ale to też są systemy używane na bardzo różnych urządzeniach, o bardzo różnych ekranach, w różnych wersjach, z różną ilością dostępnej pamięci, z różnymi wydajnościami urządzeń. I troszeczkę jest to znowu, mi się wydaje, próba znalezienia złotego środka zadowolenia wszystkich, albo przynajmniej danie jak największej ilości użytkowników, Dobrze działającej aplikacji, co samo w sobie nie jest łatwe, bo, bo trzeba wybadać, no tak. kto z jakich urządzeń a, się łączy. No, zwłaszcza, że cały właściwie ten system Wikipedii też podlega w tej chwili zmianom i to sporym. No, i to dwie rzeczy na raz jak gdyby próbuje się robić pewnie, i to nie jest łatwe, tak mi się wydaje. Cała struktura przecież też się zmienia. Flow, który Dobry wszedł. Istotne. Zauważa rosnącą przewagę urządzeń mobilnych i dobrze, że nie próbuje się okopywać gdzieś tam, a no tak. że, że, że tylko urządzenia stacjonarne, tylko klasyka. To bardzo, bardzo fajnie, że w tę stronę poszło, że w ogóle pojawiły się wersje mobilne serwisów, a że są troszeczkę bardziej dopracowywane. No, to będzie proces. No tak, obserwując właśnie to, co się dzieje w świecie użytkowników, czyli odbiorców właściwie, może już nie tych, którzy coś dają od siebie do, do internetu, to właściwie widzę, że ten świat się mocno dzieli właśnie na odbiorców i na nadawców, to znaczy nadawcy to są ci, którzy coś uzupełniają w Wikipedii, w, w ogóle w internecie i jest też grupa i to właśnie tak, taki podwójny świat tak? odbiorców, konsumentów i, i wytwórców. I wydaje mi się, że właśnie ci odbiorcy coraz częściej będą korzystać z łatwych urządzeń, czyli właśnie z, ze smartfonów i z tabletów, z jakichś odtwarzających im tylko urządzeń. Natomiast wszyscy, którzy nadają treści, no będą, będą używać nadal pewnie dużych komputerów, bo jest wygodniej tak pracować. Nie wydaje mi się, żeby to był taki podział. Bo... Bo Marku? Tak, nie wydaje mi się, że to był taki podział, no bo przecież komentarz też jest jakimś rodzajem twórczości, tak? Ludzie, ludzie tam próbują coś przekazać, więc nie dostrzegam takiego jakiegoś ostrego podziału. No a co ty Wojtek? No, myślisz? Idea Web 2.0 to, to jest już pomysł, który ma 15 lat. No właśnie. Bo, bo, bo, to, bo to są serwisy po 2000 roku, gdzie rzeczywiście zaczęto stawiać na to, żeby ktoś, kto nie zna HTML-a, nie będzie musiał go znać, żeby, żeby, żeby uzupełniać treści. Bo pojawiły się systemy zarządzania treścią, z których jednym jest MediaWiki, systemy blogowe, systemy mikroblogowe, Twittery, sieci społecznościowe i tak dalej. Więc przejście takiego ruchu, który już 15 lat. Do, na świat urządzeń mobilnych, to też już nie jest y, pomysł nowy, ani, ani, ani idea wypowiedziana niedawno po raz pierwszy. Mm -hmm. No w każdym razie, całego tutaj nie omówimy tego artykułu, tylko wspomnieliśmy o nim. Jeśli ktoś ma ochotę się zapoznać, to link jest w naszych notatkach do audycji nowiny.podcasty.info Nowiny 32 tygodnia 2015 roku. Odsyłam tam. Są wszystkie notatki dotyczące tematów omawianych dzisiaj w audycji. Drugi temat to Galaktyka NWIKI. To jest właśnie fantastyczne, jak wolne dane mogą być wykorzystywane na zewnątrz, bo przecież właśnie na Wikipedii tych danych jest naprawdę... Z, Olbrzymia liczba i, i, i stale ich, stale tych danych rośnie, co zresztą pokazuje licznik, który tutaj też mamy w, w, w dzisiejszych notatkach do audycji. Galaktyka NWiki to jest fantastyczna wizualizacja, 100 tysięcy zaledwie artykułów angielskiej Wikipedii. No i jeśli sobie wejdziemy w to i zobaczymy, jak to wygląda, to chyba dosyć szybki komputer jest jednak potrzebny do tego, bo, bo jest tam dużo tych punktów wyświetlanych. I tak przespacerujemy się troszkę po tej galaktyce no to i pomnożymy to przez właśnie odpowiednią liczbę, żeby uzyskać wszystkie edycje czy wszystkie, wszystkie artykuły, które są we wszystkich Wikipediach, no to można sobie... Nie powiem, że wyobrazić już, ale można sobie zdać sprawę z tego, jak bardzo trudno sobie wyobrazić, jak dużo tej pracy w wikipedyści zrobili w ciągu właśnie tych 13 już lat istnienia Wikipedii. Bardzo fajna wycieczka i myślę, że to jest fajny, fajny sposób na losowanie artykułów też, bo poruszając się po takiej, po takiej przestrzeni wirtualnej można sobie coś upolować, jakiś ciekawy artykuł. No, szkoda tylko, że to jest po angielsku i że to nie, nie dotyczy polskiej Wikipedii na przykład, chociaż pewnie może to się łatwo da zaimplementować na polski język. Nie wiem. To, to ciekawie wygląda, ale wydaje mi się, że użyteczność tego jednak, jednak jest niewielka. To znaczy ja nie, nie bardzo widzę tutaj zastosowania jakieś sensowne. Wiesz, no nie zamierzam, nie zamierzam powiedzmy porównywać tego z, z niedawnym wydrukowaniem Wikipedii, <śmiech> no ale tak. jest to w pewnym sensie pokazanie i tutaj naprawdę na, na, na bardzo małym wycinku, bo mówiliśmy o dziesięciu... 10... O stu tysiącach artykułów, tak? Tak. Czyli jest to jedna pięćdziesiąta tego, co zbiera angielska Wikipedia, bo oni zbliżają się do 5 milionów, 4 miliony 938 tysięcy dzisiaj mm -hmm. i pół. Więc wizualizacja jest ciekawa, więc można sobie pochodzić, ale no to jest takie troszeczkę pokazanie naszej mocy, pokazanie wow, jesteśmy duzi, jesteśmy wielcy. No i tak. Troszeczkę można by było yy, stawiać to równi z, z drukowaną Wikipedią. No ale tutaj można edytować tą galaktykę. To jest, to jest coś innego. No, wydrukowanej Wikipedii nie, nie wyedytujesz. Chociaż niby można dodrukować kolejne egzemplarze i należałoby, gdyby ona miała być pełna, to codziennie drukować kilka tomów. W każdym razie tą galaktykę można edytować. Jeśli czegoś brakuje, to po prostu dodajesz tam artykuł, którego brakuje do tej galaktyki. Więc to, to może jest też jakiś ciekawy pomysł na to, żeby pobawić się po prostu Wikipedią, a niekoniecznie tak na poważnie ją traktować. No, wizualizacja linków pomiędzy, pomiędzy artykułami, fajny pomysł. Kiedyś, kiedyś mi to chodziło po głowie. No, Galaktyka jest bardzo fajnym ratowaniem tego posłu. Mhm. No i kolejny temat, właśnie już o którym już wspomnieliśmy, to 2,5 miliardowa edycja w projektach Wikimedia. To jest coś, co się zbliża dużymi krokami. Już właściwie tylko małymi kroczkami, bo w tej chwili jest 2 miliardy 498 milionów 425 tysięcy. No i tutaj licznik szybko bije już przy tej końcówce, także widać jak to szybko rośnie. No właśnie, czy ta liczba jest ograniczona, czy nie? To jest oddzielna kwestia. W każdym razie 2,5 miliarda na każde trzy osoby na świecie przypada, trzy, przypada jedna edycja. No właśnie, ale no, takie pytanie, czy, czy, czy to będzie stale rosło? no Stale będzie rosło, tylko ten, ten przyrost może zwolni troszeczkę w pewnym momencie. prawda? No Jakoś tak będziemy dochodzić do tego, że... Żeby... No, zwróć uwagę na to, że na przykład bardzo dużo edycji wykonują boty. Zwróć uwagę na to, ile edycji ma Mastibot na, tak. w, polskiej, w polskiej wikipedii. Um, Zaraz zobaczymy zresztą. Wikipedia Aha. to 600 w ostatnim tam e, wydaniu. Także być może, jak Wydanie. słuchacze będą słuchać e, naszej audycji, wejdą w notatki, e, klikną na ten licznik, który na żywo e, transmituje liczbę tych właśnie edycji, no to możliwe, że już zobaczą, że jest powyżej 2,5 miliarda. Bo na razie... Tam jest pierwsza miliardowej edycji zresztą chyba w Lewym Górnym Roku. No ale z zwróćmy uwagę, że no, tych edycji nie jest dużo, no ale mamy w, w samolskiej Wikipedii dwóch użytkowników, którzy w ciągu całego swojego okresu edytowania zgromadzili... Um, A nie, przepraszam, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób, które zgromadziły ponad 100 tysięcy edycji. Każdy, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Przy czym wie, Piotrek Gackowski przoduje ze 170, 170 a tysiącem i edycji. A to jest stan na 1 stycznia tego roku. No tak, to już się zmieniło też. No właśnie, to zaskakujące te liczby ciągle nas działają na wyobraźnie i, I każdy tutaj dokładając... No, z jednej strony myślę, że, że, że, że no dobra, na, na, na każde trzy osoby... E, przypada jedna edycja na każdy czas na tym świecie, ale ci wyskakuje taki PNG ze 180 no tysiącami edycji. No to on tam sporo osób zwolnił w ten sposób <głos》> z obowiązku tych trzech polskiej, edycji. W samej polskiej Wikipedii, mm -hmm. zwrócić uwagę, nie wiem, na, na Commons, na Wikidata, gdzie, gdzie akurat Piotrek y, jest aktywny, A, gdzie edycje idą bardzo szybko, bo, bo sam tam podejrzewam, mam jakąś porządną 4 albo 5-cyfrową liczbę, nie sprawdzałem. No tak, ale edycji tyle, aż no to naprawdę jest, no robi wrażenie, chociaż tak, na, tak naprawdę to nie jest zbyt wymierne, bo każdy przecinek czy nawet jakieś drobne no, cofnięcie i, i poprawienie to też jest edycja tutaj liczona, ale, no, no, ale jakoś to trzeba liczyć, prawda, także, także je, na pewno jest to jest to jakaś liczba, która coś mówi o o całym Dylekcie tym się uparł, to podam, że zrobiłby, zez, y, zrobiłby badania na temat tego, y, przeciętna edycja, ile dodaje, albo może, nie wiem, ile odejmuje, pewnie ile dodaje y, materiału w, w bajtach czy w znakach. Pewnie, pewnie byłoby to do, do zrobienia, tylko że, no, zakładam, że z 2,5 miliarda edycji to można by się było zabić, jeżeli chodzi o moc przetwarzania o, o do, potrzebną moc, obliczeniową do przetworzenia tych informacji. Pewnie za jakiś czas to będzie można zrobić łatwo przy pomocy jednego kliknięcia. Na komórce. Na komórce w dodatku, tak. E, no to liczby, które robią wrażenie niewątpliwie. może no, upłynie, zanim pojawią się komórki, nie wiem, takie silne jak galera na przykład na Uniwersytecie Gdańskim, która już na Politechnice Gdańskiej, która już wcale nie jest i najsilniejszym, a nie z najsilniejszych komputerów. No właśnie, ale myślę, że komórki będą tylko komunikować się z jakimiś serwerami, bo w końcu to się będzie proces, tam procesor przegrzewał i tak dalej, więc to może będzie służyło tylko do komunikacji. No właśnie. Kolejny temat to Freesand.org Pojawił się tutaj tak sobie, żeby posłuchać po prostu dźwięków różnych ze świata. Freesound.org to jest taka organizacja, która umożliwia umieszczanie dźwięków użytkownikom. W dodatku bardzo ładnie jest opisane są licencje, to znaczy użytkownik zdecydowanie ma tutaj dużą wygodę i ten, który korzysta z dźwięków i ten, który umieszcza, wygodnie opisuje je licencjami. Jest bardzo dużo plików na przykład na licencji CC0 czyli w ogóle naj, najbardziej w domenie publicznej można powiedzieć. Wiele dźwięków jest nagrywanych gdzieś na ulicy, ale jest też wiele dźwięków natury, na przykład z jakiegoś lasu. I latem jeśli ktoś musi siedzieć w domu zamknięty, no to może sobie włączyć taki, taki, taki plik, który ma np. 20 parę minut z lasu i słychać ćwierkanie ptaków, albo burzę sobie włączyć, jak mu za gorąco. <laughs> Także polecam gorąco freesound.org, olbrzymie repozytorium plików na wolnych licencjach, ale i nie tylko, nie tylko na wolnych licencjach, tam są też otwarte licencje, a copyrightów chyba nie ma, z tego co pamiętam. Także to wszystko musi być freesound, no tak jak sama nazwa wskazuje, że to są wolne dźwięki w pewnym sensie. Powstają też inne repozytoria. Ktoś na Facebooku ostatnio zareklamował jakieś działania uniwersytetu bodajże, który właśnie też zbiera dźwięki z różnych miejsc, z różnych ptaków i umieszcza je na mapie. W Freesound też umieszcza się lokalizację dźwięku oczywiście. No i właśnie tam, no jest to po uniwersytecku bardzo dokładnie, szczegółowo opisywane, co to za ptaki, jaki gatunek i tak dalej i tak dalej i jaki dźwięk wydaje można usłyszeć. Natomiast nie ma tam właśnie nic na temat licencji i tak troszkę pomyślałem, że trochę szkoda właśnie, że albo ktoś nie ujawnił tego, na jakich to jest licencjach, albo po prostu jest to niewolne, czyli można sobie posłuchać tylko do użytku osobistego. FreeSand umożliwia korzystanie też w celach nawet komercyjnych z tych, z tych nagrań, także warto się przyjrzeć, zobaczyć. No i w świecie, gdzie urządzeń do nagrywania jest sporo, można też dołączyć się i też coś od siebie tam wrzucić. Myślę, że to jest taka, takie repozytorium zdecydowanie wygodniejsze niż to, co jest w Commons, jeśli chodzi o dźwięki. Bo jeśli chodzi o zdjęcia, to okej, okay, tam jest całkiem przyzwoicie na Commons. Natomiast jeśli chodzi o odtwarzanie dźwięków, no to FreeSound tutaj bije na głowę to co, to, co widać w Commons, bo właściwie nic nie widać. Odtwarzacz używany jest... Do, do plików wideo używany jest do dźwięków, więc to troszeczkę jest tak nie, niewygodne. A we FreeSound widzimy od razu całą falę, która tam, jak gdyby tam, tą dźwiękową, czy, czy ten wykres dźwięku. Także jest to naprawdę zdecydowanie wygodniejsze w obsłudze dź, dźwięku i pobierania go i zobaczenia od razu, jak on wygląda. Także gorąco polecam. Fajnie by było, gdyby właśnie programiści Wikimedia Foundation skorzystali z takiego oprogramowania, które właśnie umożliwia taką wizualizację dźwięków w naszym commons. No, ale to tylko takie życzenie. Nie wiem co z tego wyjdzie, no, jeśli nie, no to to będą ludzie właśnie korzystać częściej z freesound. No zresztą nie, nie, nie znaczy, że nie można przerzucić tych dźwięków, które są na wolnych licencjach albo na, na, na otwartych licencjach, to już nie, ale w domenie publicznej można je poprzerzucać. Tylko czy, czy jest sens, skoro tam jest to lepiej zorganizowane i lepszy interfejs? Ja jednak mam chyba trochę większe zaufanie do wikimediowych serwisów, że to dłużej może przetrwać. Zresztą że zawsze każda kopia jest tutaj pewnym zabezpieczeniem. No właśnie, nie wiem czy Freesound umożliwia kopiowanie, znaczy kopiowanie całego, całych zasobów. Trzeba było zobaczyć, bo możliwe, że... Yy, to znaczy chodziło mi o to, że jeżeli ten plik yy. będzie wgrany na oba serwery, tak, to zawsze jest to jakieś, jakaś kopia bezpieczeństwa. Yy. No właśnie I kolejny temat to tydzień informatyki i gier komputerowych. Yy. Trzecia edycja od 8 sierpnia, czyli dzisiaj się właśnie zaczyna. To jest tygo projekt tygodni tematycznych, czyli po prostu zapraszamy do skupienia się na edycjach związanych z, właśnie z grami i z informatyką w Wikipedii. No haseł jest dużo i są tutaj propozycje od tych, którzy interesują się bardziej tym tematem i siedzą w, w tych tematach w Wikipedii. Znaczy te propozycje są tworzone jakoś półautomatycznie i ostatnio właśnie była dyskusja, że nie do końca ta lista jest taka, taka pewna, jest. taka jak być powinna, mhm. więc trzeba ją przeglądać z pewnym stopniem nieufności. No są gry zręcznościowe, gry na automaty. To samo jak każda lista który, z propozycji tematów, tak? która, która, która, została, um, która została wyciągnięta. Tak? Jak sobie patrzę na sprzęt komputerowy, um, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i widzę na przykład, um, ojejku, no, poszczególne modele procesorów, poszczególne modele komputerów, gdzie można byłoby opisywać to w hasłach zbiorczych, no to troszeczkę, um, troszeczkę wątpię. Mm -hmm. No ale fajna taka lista jest, nawet jeśli ona nie jest może taka super dokładna i super poprawna, bo no, można wiesz, sobie... powiedzieć, z... powiedz mi, czy, czy, nie wiem, Macintosh 2, Macintosh 2ci, Macintosh 2x oraz Macintosh 2fx oraz Macintosh 2vi <głos> oraz 2vx i 2x, czy tego nie można by było wrzucić w jeden e, artykuł? Masz na uwadze, że ta lista prawdopodobnie jest tworzona na podstawie linkujących? Także takie mam linki w artykułach. Ma, nie, wiem, nie wiem, z czego została zrobiona ta lista, ale jest to całkiem możliwe, z tym, że oczywiście w, w, w wielu miejscach można by było ręczyć się do Redira i do, um, do Redira, do konkretnej na przykład sekcji artykułu, bądź też całego artykułu. To jest, a, nie wiem, to, to, to, to, to jest, boję się, że to jest znowu schodzenie na poziom każdego telefonu komórkowego i modelu lustrzonki cyfrowej. No, no trochę tak, ale wiesz, jak zobaczysz, że właśnie jest taki poziom szczegółowości, no to może poszukasz w swojej dziedzinie też czegoś bardziej szczegółowego, jakąś niszę, tam sobie znajdziesz coś, na czym się znasz nie, i co byś chciał wyedytować. Nie, nie, nie neguję, ależ oczywiście, że nie neguję, czy, no trzeba, trzeba to troszeczkę a z, pewną, z pewną dozą krytyki do tego podejść. Mm -hmm, mm -hmm. Mamy też dzień nowego artykułu bo dzisiaj jest 8 sierpnia, czyli ósmy ósmy, więc to zawsze jest dzień nowego artykułu. Akcja, która co miesiąc właśnie się odbywa. I też link jest w notatkach do naszej audycji. Wikipedia dwukropek dzień nowego artykułu. Jeśli ktoś umie w ten sposób szukać, to, to, to też łatwo znajdzie. Co dalej? Jeszcze mamy jeden temat, czyli zaproszenie na Wikigrill do Poznania. Zapraszamy na spotkanie wikipedystów przy grillu, które odbędzie się 29 sierpnia 2015 roku. Każdy może przyjść. co? już 14 osób się, że jedzie. A, no właśnie, już też słyszałem, bo my tutaj chcieliśmy zorganizować coś w, właśnie wjazdowie po, po ostatnich fajnych doświadczeniach, no ale już mi tutaj zakrzyczeli, powiedzieli, że jedziemy do Poznania na grill, Także nasze spotkanie będzie albo przeniesione, albo się nie odbędzie po prostu, zobaczymy, może 5 września uda się też zarezerwować tam termin. W każdym razie w Parku Cytadela w Poznaniu 29 sierpnia o godzinie 14. jak niemal co roku poznańscy wikipedyści spotkają się na nieformalnym wiki grillu. Czy może być formalny wiki grill? Ciekawe. Tym razem będzie on jednocześnie zakończeniem wakacji, tym bardziej powinniśmy obchodzić go hucznie. Zapraszamy zabrać ze sobą koce żony, mężów, chłopaków, a pogoda, no, jak widać chyba, chyba dopisze, chociaż to jeszcze długi termin, także może być różnie. No i gdzie to jest dokładnie, no to proszę kliknąć sobie w linka w notatkach do audycji, wejść na stronę na Facebooku, bo tam jest to wydarzenie reklamowane i z tego co wiem sporo osób przyjedzie na to, na to spotkanie. No i to Park chyba... Cytadela. Co ciekawe, no. jeżeli klikniesz w Park Cytadela, to jest link do trzał Wikipedii. Aha. Opisującego Park Cytadela. Aha. Ale w którym Nawet miejscu to klikasz? A, informacje. Nie, to, to Facebook skorzystał po prostu z informacji, które są w Wikipedii, tak? Tutaj w takim panelu bocznym. Mhm. No to bardzo słusznie, no i chyba dobrze, że, że korzysta z tego, ale to ciekawe rzeczywiście, bo miejsce jest stworzone na zasadzie, nie, nie ktoś je stworzył i po prostu powiedział, to, to jest moje miejsce park Cytadela, czyli na przykład miasto mogłoby to zrobić, tylko po prostu ludzie logowali się, że lubią to miejsce albo że są w tym miejscu i ono w ten sposób tak wirtualnie powstało bardzo. I, i te, te, no, taka strona jest tworzona zupełnie bez bez właściciela. I to Ciekawe też jest działanie właśnie Facebooka, który też sięga po informacje z Wikipedii i tutaj uzupełnia, żeby ci ludzie, którzy tutaj wejdą, no żeby mogli sobie coś więcej na ten temat przeczytać. Fajnie, że to tak zaczyna działać niezależnie od tego, czy, czy ktoś stworzy takie miejsce, czy nie. Po prostu samo się tworzy, bo inni chcą, żeby się tworzyło. Może to jest pomysł na tworzenie artykułów w Wikipedii. Jak są czerwonych linków, jest dużo na przykład. To, to może taki artykuł powinien sam się stworzyć i napisać, że dużo jest chętnych do stworzenia. Chyba była taka gdzieś lista, jeszcze co prawda artykuły się nam same nie tworzą, ale była lista, która pokazywała najczęściej linkowane artykuły tak? i to może być dla tworzących jakaś sugestia, a wkrótce pewnie będzie się coś wyświetlać na podstawie wikidanych. A no właśnie, no więc to wiki dane chyba są tutaj w tym kierunku. A jakoś może coś pomogą. No i to wszystko w takim razie. Yy, idziemy się ochłodzić, wypić trochę wody. Ci, co mają gdzieś blisko wodę, tak jak Wojtek na przykład, to pewnie gdzieś nad morze wyjdziesz, bo tam jest chłodniej chyba jednak, co czy nie? Słona woda kiepska, pewnie nie. No ja wiem, ale, ale przynajmniej wiatr jest chyba od morza. Dobrze, to życzymy Ci w takim razie miłego wypoczynku. Dziękujemy za udział w dzisiejszej audycji. Był ze mną również Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. I żegnamy się do za dwa tygodnie, czyli właśnie 29 sierpnia. Nie wiem, czy uda mi się do Poznania dotrzeć, ale być może audycja wtedy jakoś tutaj uda nam się zmontować w Warszawie. Może uda nam się połączyć, chociaż o 14 dopiero jest, także chyba, chyba wcześniej będziemy nagrywać jednak audycję. E, za tydzień długi weekend, więc audycji nie będzie, więc zapraszam za dwa tygodnie, a za trzy tygodnie być może na spotkanie z nami w Jazdowie. E, ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Halo, halo? No już skończyliśmy audycję. A no. dwa tygodnie Grilla nie ma, za trzy jest. Za trzy? Aha, no trudno. Nie, zaraz. Za tydzień jest czternasty. No, dwudziesty drugi jeszcze jest, tak. No dobrze, no. ale mówiłem dwudziesty dziewiąty, także nie ma problemu chyba.